Nie, w kraju 2009, nie, 2006, decyzja o sprawy rozwodowe, mimo że nie pojawi na żadnej, y, tydzień przed, przed pierwszą słową uciekł, to zwykle, na zwyczaju, to jest to moje nie wtedy, tak myślałam sobie wtedy. Miesiąc przed rozwodem pierwszy wypadek samochodowy miałam. Y, w momencie złożenia wniosku rozwodowego jak się modliłam, to nie czułam nic. Nie wiem, dla mnie było ważne czuć modlitwę. Zresztą nie byłam wkurzona na wodę. Miesiąc w miałam ten wypadek, miesiąc przed rozwodem, to sobie na niego nieźle nakrzyczałam. Wysiadłam z tego oca. też wpadał. Wwoje z narobić jakiś czy na laweczek. I krzyczałam że wszystko zabrał. Męża mi zabrał, życie do kitu, wszystko do kitu, jeszcze miał to zabrał. I w do dodatku jeszcze modlitwę mi zabrał. Nie, dobry jeden. Nie będę używać tego, co tam używałam. Siadam do auta, włączam radio, a tam księdze z Kornackim. co? Modlić się nie możesz? Ym, I po prosty sposób, jak wrócić do Boga. Yy, yy. no, Powtarzaj jedno zdanie. Jezusie z Tobą na ubiegł tak długo, aż ci się serce poruszy. Zabrało mi to około dwóch godzin. Mój brat, spodziewałem się furiatki w w z powodu zobaczył kogoś, myślał, że trzeba będzie mnie znaleźć do lekarza. Tak byłam spokojna. Mówi, pewnie podałbym dla ciebie. Coś ci się stało. Eee, pan bardzo powoli przygotował do tego, co się stało w 2009 roku. Zdecydowała eee, o rozwodzie zapadła. Ja byłam jak czołg, nic do mnie nie docierało, nie poszłam wtedy do żadnego kapłata, bo wiedział, i widziałam, że mi powiem, aż by dwie namocisz na z nim krzyżki. To za, zamieńmy się tą prawą. Chcesz się zamienić? Tak sobie myślałam, więc nie pójdę, bo wiem, co powiem. To się w grudniu, miesiąc później, następny. Gorszy wypadek samochodowy. Dalej więc, beton. Ym... Tylko z rozwodu cieszyłam się tydzień. O to ja wniosłam po to ja wszystko załatwiłam. Po pół roku pytałam się pana o co chodzi w tym życiu. No to kiedy się zacznie żyć? Czy chodzi, żeby od pierwszego do pierwszego, czyli żeby starczyło? Na no, utrzymaniu no, czwórkę dzieci mój mąż płaci, by mu się chciało, a mu się nie chciało. Czy chodzi o to, żeby imprezować? Bo oczywiście zaraz nas odpowiedni znajomi i imprezy mietka, musimy Cię pocieszyć. No ja nie powiem, by imprezować. I co teraz? Ja robię moje imprezy. To od imprezy do imprezy, czy od pierwszego do pierwszego. Ani to mi nie daje full power, ani to. To o co chodzi panie Boże? Rok później znajomi zaczęli mi przystarać różnych państw. O, to się mi już nie spodobało. Mówię, okej. Okay. Ale to już sama sobie wybiorę. Ale to też nie było ciekawego. Mówię, kurczę, no gdzie to będzie to życie? Szukałam tego życia. Wymyśliłam sobie, że to będzie facet na 100%. Mówię, kurczę, przemocony już nie będzie, bo wiem, bo teraz jestem. Alkoholik już nie będzie, bo wiem, wszystko wiem. I zapisałam, że na pewien portal prandotowy też klapa. To znaczy, że dużo, ale nie do tego, co ja chciałam. E... I moja terapeutka, kiedyś byliśmy na takim takim spotkaniu, na głowie, jedna dziewczyna, właśnie miała pierścionek zaręczynowy, trzeci związek. Zachwycona opowiada wszystkim, dopóki nie przyszła terapeutka, i mówi do niej tak. Wiesz, nie rozumiem, czemu nie czuję tego, co za pierwszym razem, chociaż ale jest taki. I to, robi, to, i to, i to, i tak, i tam, to, i, tamto, i w ogóle ideał chodzący. Ona mówi, słuchaj, nie jesteś wierząca, to ci nie powiem z wiary. Ale powiem ci tak, z psychologicznego punktu, widzenia tylko raz można 100% oddać. Po prostu matematycznie też tylko raz. Na drugim, trzecim, piątym, dziesiątym razem w związku będziesz dawała siebie kawał, morszy kawałek. Ja sobie w duchu myślę, czy, może ona tak, ale ja dam radę. Musi mi Musi. Za dużo cierpiałam w życiu, za dużo przeszłam, żeby tym razem się miało nie udać. Hmm. I to było takie pragnienie mocne, po czym pół roku nie rozmawiałam z mężem, jest wcale tylko o pieniądze, dzwonił tam do dzieci. A jednego razu zadzwonił i widzę, że córka jakaś taka dziwnie spięta. Więc Co się dzieje? Okazuje się, że mój mąż zwierzał się mu na śmierci córce, jaką to ma fajną kochankę. No bo nie ma się komu zjeżać chłopca. Zrywałam tego laptopa i powiedziałam, co o tym myślę, wyżej gościu. Nie masz, masz problem, bo gdy nie masz z kim pogadać, to córka jest dobrym takim, no, na głowę upadłaś, no nie mam z kim pogadać, No to mi. No to mi trzy godziny jaka ona świetna. A mi nic serce, Myślę, no, to, to Też to samo planuje. No, a ta chwila będę z tym, co on... A on mówi coś takiego. Cokolwiek bym tu miał. To nie jest uśrednicie od tego, co z tobą. Tak. Znowu 100%. Gościu mi ktoś następnie nie mówi, że nie mogę mieć 100%. Tydzień czasu, słuchajcie, do tego stopnia, że musiałam mieć na głos muzę w aucie i cuda wyczyniać, żeby nie słyszeć tego głosu w głowie. Nie możesz mieć 100%. Nie możesz, nie możesz, nie możesz. Tydzień czasu. Uch, w końcu kupiłam jakąś książkę. Myślałam, że kupiłam tak Jakiś tam się. Miałam pecha, może szczęście. Gościuwa pisała z jakimś gościem, który jest doradcą, protestą protestant. No i było o pierwszym się do powiedzenia. No, trzeba być wier wierną żoną, mimo że ktoś jest niewierny. Ale nie się W połowie książki zrozumiałam, że ja nie wiem, z czego chciałam się wypisać. Nie, nie wiem, co to jest sakrament małżeństwa. A ja sobie przed rozwodem takie pudełeczko, które zrobiłam z napisem, rozwód równa się, nigdy nie będę żałować. Wszystko pomyślane. Nie jak depostowane z terapeutką. Delegacja, Francja, A, B, C, aż do Z. Nie? Cud, nie ma się do czego przyczepić. No bo to jest decyzja bardzo poważna. No i się okazuje, że decyzja poważna, podjęta na totalnie nieprawdziwych y, argumentach, ani faktach. Co teraz? I to po prostu gleba Panie Boże. Co teraz? dosyć mocne nawrócenie, natychmiast, od razu. Ja wpisałam po prostu z to słowo do, do w ogóle, nie wyskoczyła sygnał. O, i jeszcze przez środek szło wielkie hasło i zapinę. Bóg nienawidzi rozwodów, droga do piekła. Ha, no to już fajnie. Yy, ale stwierdziłam, dobra Panie Boże, jeżeli pokazujesz mi takie, taką jazdę i pokazujesz mi końcu prawdę, to teraz co, ratuj mnie, i nic nie wiem, co teraz zrobić. No jak pokazał mi sykanek, no to tydzień czasu nie robiłam nic innego, tylko czytała. Może godzinę, spałam, dzień. Akurat miałam ulu. Nikogo w domu nie było. Jeszcze zawołałam moją przyjaciółkę kilka czy coś mnie nie odbiło. To się bałam. To po prostu tak nie coś ściany do ściany rzucałam. Ona wie, ale wie, taka jest dzika? to przynajmniej No taki masz po prostu ostrzejsze objawy niż coś inny. No dobra, nic ci będzie. No by woszą, Na ręce. Czytałam tak, y, że były dni, kiedy coś się nie otwierało, ale gdybym to otworzyła trzy dni prędzej, to bym już to nie stała. Wiem jedno, w kryzysie trzeba zdobyć nową wiedzę. W kryzysie trzeba zdobyć nową wiedzę. Całkiem nową wiedzę trzeba zdobyć. Ludzie nie wiedzą, co to jest sakrament, może jest nasz czym to się je. Yy. Przestali już wierzyć nawet księży, jak mówią coś o sakramencie, może bo co oni mogą wiedzieć? Oczywiście to jest nieprawda. Ten, który chce wiedzieć, to się dowie. Nie, nie, nie, nie musi sam mieć cukrzycę, żeby wiedzieć coś o cukrzycy, nie? Wtedy wszyscy lekarze, którzy żyją cukrzycy, cukrzycę, byliby cukrzykami. I mówię, dobra Panie Boże, jest mi super z Tobą, rewelacyjnie. W takim razie ja sobie tu przy Nie? Ja odkryłam, co, co jest to jest do 100% facetem na 100% w moim życiu jest jeden. I go tak, taka jasna była. I wiem, no ona jeszcze żyje. O, super. A to się okazało, że przez ten dziwny sychar, ja będę musiała jeszcze mężowi powiedzieć, że się nawróciłam i jeszcze się za niego modlić. Też wariat, w nie? No dobra, niech będzie. Mówię, muszę tych wariatów poznać. Dziwni ludzie. Pojechałam na drugi koniec Polski. do I to zobaczyłam ci tych Z jednej strony odpowiadają straszne historie, a z drugiej strony mają coś dziwnego w oczach, jakąś nadzieję, jakąś wiarę, jakieś przekonanie wewnętrzne, że czy ten mąż, czy żona wróci, czy nie wróci, to z kim oni są teraz, to jest najlepsze miejsce, w jakim oni są. I najlepsze towarzystwo i... i, i. Mówię, okej, okay, to jest coś dla mnie, tylko najbliższą z po Warszawie. Z roku 2009, co tu zrobić? O kurczę, nie ma wyjścia, trzeba będzie ognisko założyć. No i trzy miesiące później po modlitwach nasz ksiądz się zgodził. Młodziutki, pół roku, księdzem był. Wystraszony, jak nie wiem. Co ja im powiem, ja nie wiem, nie wiem, jak Coś, to my powiemy. I Na Obrowska przyjechało wtedy 15 osób. Część, większość była z różnych ognisk, wtedy było mało, byliśmy byli dziesiątym ogniskiem. Są ale Sychar, w 2010, mamy teraz cztery dodatka. Z tych 15 osób, które wtedy przyjechały, cztery małżeństwa są już razem. Urodziło się już w Sycharowskich dzieci, czyli takich po kryzysie czwórka. Przepraszam, piątka. Piątka. Przeczoraj urodziła się Anielka. Panienka. Um. Teraz żyje naprawdę. O czterech lat żyję, od czterech i po roku żyję naprawdę. Żyję na fula. Yy, tak, trzy tygodnie ponownie zadzwoniła, a to w wiedziałam, słuchaj, kocham cię, może zwracać. Nawróciłam się, tu masz syjar. <grym> On powiedział, No wie to, no wariatka. Trzy lata temu mało mnie przyjechała swoim człowiekiem, a teraz z no, Oczywiście moja rodzina też puknęła się w głowę. A ja postanowiłam, przeczytałam takie słowa księdza biskupa Karnikowskiego. Twoim zadaniem jest zburzyć mur po swojej stronie. To okej. Okay. Nie obchodzi mi jego mur, nie mam wpływu na jego mur. Ale mój mur po mojej stronie mogę zburzyć. Panu pokazałam po kolei, co trzeba zrobić, żeby to... Oczywiście dla mnie to było dużo rzeczy, ale tym, co mnie trwało, to to, że... że mam na 100% i że... E, Odkrywam największe powienie mojego serca. Nie wiem, co was reducuje, nie ręcuje życie wieczne. Jak chcę żyć na fór i do końca świata jedę dzień dłużej nie tego świata, tylko wieczności. Mówię, kurczę, tam musi być mój mąż, moje dzieci i wszyscy przyjaciele, których znam. I dlatego jestem w stanie zrobić niesamowite rzeczy. Dla niczego mniejszego nie ruszycie mnie z domu. Jak mąż to usłyszał, tak jak pokazał kółko, a potem powiedziałem, dobra, co robimy? No to by się nie spodziewałam. Jedyne cele przygodowe, wątpliwe się. Pierwszy raz, 22 lata, po ślubie, mieliśmy wspólną modlitwę małżeństwa przez sejpę. potem, chyba najtrudniejsze trzy lata w naszym życiu, kiedy o mąż po tam począł pić, a miał kogoś, kto był w złotej upadki, ale ja już byłam inna. Ja sobie przyrzekłam, że nawet, jeżeli mój mąż nie wróci. a jeżeli moja modlitwa ma mu pomóc w zbawieniu, to nie? Jeżeli nawet, on nie wróci. Hmm, rok później, Teresa, przyjedziesz do Szkocji? Wypróbujemy to w swój sposób psycharoszki. Więc ja też pytałam pana, bo to po co nie tyle nowe rzeczy o małżeństwie uczy, po to, żeby innych uczyć? Czy nie rady kiedyś wypróbować, czy w ogóle to działa? Czy to jest tylko teoria? Być posłuszną żoną w rozumieniu takim, jak Jezus to rozumiał? A nie w takim, jak osoba doznająca przemocy rozumie to, jako śmierć? Czy to w ogóle jest możliwe? Jak możliwe zaprosiłem, to wiedziałam, że dalej piję. Ja mówię, jeden warunek, nie mam jeszcze takiej bawy. Okej, okay. przyjechałam. Niesamowity miesiąc Pana powiem. Już Mam nadzieję. Yy, po yy, po czym, yy, byłam tam miesiąc, naprawdę można być posłuszną żoną, nie tracąc nic siebie. Można być wolności posłuszną żoną. Jest to możliwe. Yy, można być żoną nikogoś nienatoconego i można być wcale wierzącym. Yy, jak wróciłam, mój mąż kolejny, no jeszcze gorsze. Dwa bardzo trudne lata, już w ogóle bez alimentów. W ogóle bez kontaktu z dodatkowym ranieniem dzieci. I yy, pewnego dnia przed Różnicą 24. Słowo od Panu. Rychło pan okaże Ci swoją łaskę, już nie będziesz płakać. Ja yy, mówię, panie Boże, moje rychy oczyw swoje. Bo moje tylko to tak 20, to jest za ślutku, tak za rok. Nie, no, 5, 2, nie, nie, nie. A on mówi, nie, za trzy miesiące. O, no i faktycznie za trzy miesiące my wrócił. E, tak, nawrócony, tak jak mi Pan to powiedział pierwszego dnia. No i był rok 2012, obecnie pracujemy dzisiaj, nie mógł przyjechać, ale zaraz to pokażę. Świadectwo jego z tamtych czasów. E, pracujemy z innymi małżeństwami w kryzysie. Pracujemy w Polsce i na całym świecie też. Współpracujemy z doradcami rodzinnymi, uczymy ich pracować z ludźmi w kryzysie. Pracować z ludźmi w pierwszym kontaktu, takiego trudnego, pierwszego. Dobrze, to było ona, to już starczy. jeszcze wnioski takie powiedzieć, które tak mi się nasunęły z tego, że wszystko, co tutaj było. Ja się jednak z, z tobą bardzo nie zgodzę. Z jednej rzeczy, nie mam uczuć i tego będę bronić, Wszystkie uczucia są dobre do przeżycia. Coś tam, złość, lęk, strach, coś nam mówią o nas. Chodzi o to, że, żeby z nich nie radzić komuś, żeby, żeby towarzyszyć temu komuś uczuciami, ale dawać rady właśnie z to, co ty mówisz. Świetna, świetna, świetna rzecz, z tych, z tych wyższych tkówek, z tego duchowego rozwoju. Chcę też powiedzieć, że był czas w naszym małżeństwie, że ani ja, ani mój wąż nie byłam w jedna ale tu był Tu się często przewijało, to będzie to uratowanie jak ta, bo ta chce, to będzie to uratowanie jak tamten chce, albo jak przyjdzie razem, nie, to wcale nie tam. Tak naprawdę to już jest wszystko uratowane. Pan Bóg tylko chce, zgodę, wystarczy zgoda jednej osoby. Jeżeli jedna osoba się nawróci, to ona współpracuje z Bogiem, już są dwie osoby i może tak jak ja, tylko człowiek, tak? Jak to jest jedna całość, to jeżeli się jedna wymówka nawraca, to jakim cudem to się nie ma zmienić? Przykład. Ktoś mi poradził dziesięć tysiąc, że jak idę do komunii i chcę odeszła komunię z intencji mojego męża, to prosić Anioła Storza, żeby na mocy sakramentu małżeństwa mój mąż razem ze mną odczuwał skutki tego, tej komunii, żeby czuł tą miłość, którą ja czuję. Ja myślałam, że będziecie takie, wiecie, Rzecz, które ja miłem, które Pan mówi dawał. Yy, te przeżycia fantastyczne, kiedy, kiedy, kiedy człowiek jest w kontakcie z Panem Bogiem. A mój mąż mówi tak, najgorszy wrócił. Nie wiedział oczywiście o tej modlitwie. Mówi do mnie tak, najgorszy bo była niedziela rano. Ustrałem i wiem, co się działo. Taki ból, tak mnie rozrywało od środka. I jeszcze z kroczami ustawałaś tych dzieci. Nie za to mogę, że Pan Bóg jest chmura pomiędzy Izraelitami a Egipcjanami, no nie? Po mojej słychać Łęjca No, więc to jest dowód mój własny. Jeszcze mam wtedy przykład. Na istnienie jedności małżeństwa i to, że jak jedna strona współpracuje z Panem Bogiem, nie ma. No, nawet jak nie współpracuje. To jesteśmy jak tatarnicy. Oboje spisane na tej linie, jak nie żyli. Ale minę potrzebuję zwiniętą, czyli sakrany głos za że trzyma Bóg, I on jej nigdy nie puści. Dlatego każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Nawet jeżeli mamy przypadki, że ludzie przychodzą do wspólnoty i odchodzą. Z tych 15 osób tam dwie odeszły do niesakramentalnych związków. Czasami się odzywają. Mówię, no jak tam wierz mi, na najgorzej brakuje sakramentów, nie? No, wierzę ci. Ale twoja decyzja, wierz, gdzie jest psycha. Wierz, gdzie jest pan, bo to nie musi być Sychan. Wiele osób, jak już mam 4 lata, to już wraca, rok, półtorej wypróbowało swoje ludzkie pomysły na to, jak znaleźć szczęście i tak wracają. Więc ja nie wiem, jak to się dzieje. Ja tylko wiem, że to jest do uratowania każde właśnie dlatego. Kiedy ktoś odpowie na to, czy jedna osoba, czy gdzie?